I kamerzysta na kanapkę! Oh! Słuchasz Szli kaszciki! E! E! E! Odywać nie mogę! Leja, niech pan ich kurwa cię ufalać!